że w Polsce istnieje coś w rodzaju świadomości ogłuszonej. Jakby się siedziało w beczce, w którą bez przerwy ktoś bębni. Efekt jest dwojaki. Albo ludzie nawzajem się nie widzą. Albo w przypadkach w rzadkich momentach oprzytomnienia agresywnie na siebie naskakują. Diagnoza trafna w zasadzie dla każdego społeczeństwa od społecznionego, stanowego, a nawet korporacyjnego straciła przecież nieco na ostrości po grudniu. Pasuje natomiast dalej jak ulał do większości środowiska, które jest najmniej odporne na proceder ogłuszania. Spotkałem tu kilku jego przedstawicieli w ubiegłym tygodniu. Skończył się miodowy miesiąc w objęciach drogiego pana Edwarda. Okazuje się teraz, że wydarzenia grudniowe były prowokacją i nic robotnikom nie dały. Zapewne można by na to nagłe wydłużenie min i skwaszenie humorów położyć na karp spóźnionej zgagi wobec własnej pasywności w grudniu oraz uczucia zawodu, jakie wywołuje obecnie kolejna nieodwzajemniona miłość do kolejnego, zbyt pośpiecznego oklaskania męża opatrzności. Ale cała sprawa jest chyba bardziej skomplikowana, niż na pierwszy rzut oka wygląda i warto, żebym ją sobie przy okazji spróbował przemyśleć i uporządkować. 30 maja. Wyszliśmy na bulwar, nagle milczący K. przy chwycił mnie za rękę i zaczął krzyczeć. Parę osób obejrzało się na nas z obojętnym zdziwieniem. Nigdy dotąd nie widziałem u niego takiego ataku furii. Urywanymi zdaniami, potrząsając mną i prawie się dławiąc, mówił o powiecie Nixona w Moskwie. Wykipiał, w końcu zwiesił głowę i mruknął pod nosem. Epilog folwarku zwierzęcego. Tak, tak, o tym zapomniałem. Jaka szkoda, że w domu ciemno za późno już by wyskoczyć z pawiloniku po świetny przekład polskiej Reny Jeleńskiej. Mam tu jednak własny oryginał angielski. Panowie, wzniósł kielich mister Pilkington, panowie, piję za wasze zdrowie i za pomyślność w wolwarku zwierzęcego. Rozległy się entuzjastyczne brawa Pomieszane stupotem ludzkich nóg i świńskich kopyt o podłogę. Knur Napoleon był tak zachwycony, że podniósł się ze swego prezydialnego stolca i oprzedłszy stół, trącił się z panem Polkingtonem, po czym na palnął mówkę. Jak wszystkie jego przemówienia, również to było krótkie i przejrzyste. Radością przejmował go fakt, że skończyły się nieporozumienia i niesnaski. Długo krążyły pogłoski Puszczane w ruch, jak miał prawo podejrzewać przez wzłośliwych wrogów, o wywrotowych i rewolucyjnych planach jego i jego kolegów. Oskarżano ich o wzniecanie buntu wśród zwierząt z sąsiednich folwarków. Nic bardziej dalekiego od prawdy. Dewiza folwarku zwierzęcego była zawsze i jest jasna. Pokój i normalne dobrosąsiedzkie stosunki ze wszystkimi okolicznymi folwarkami. Znowu zerwały się brawa i napełniono po brzegi kielichy. Wtem zwierzęta, przypatrujące się uczcie, z podwórza przez szybę okienną, zamarły w osłupieniu. Co się stało ze świńskimi ryjami? Niektóre miały pięć podbródków, inne cztery, jeszcze inne trzy. Skąd ta transformacja? Zdrowo wypiwszy, towarzystwo za stołem zabrało się do kart. Natychmiast wybuchła awantura zwierzęta zaniepokojone identycznym brzmieniem głosów ludzkich i świńskich rozpłaszczyły mordy na szybie przenosiły wzrok z ludzi na świnie nie sposób było odróżnić jednych od drugich wolno iść o zakład, że zwierzęta wschodnioeuropejskie jeżeli w ogóle starczyło im cierpliwości do starczenia pod oknem Kremla nie dostrzegły żadnej świniowatej zmiany w twarzy pana Pilkingtona, a zwierzęta zachodnioeuropejskie usnęły błogo przekonane o uczłowieczeniu ryja knura Napoleona. Neapol 1 czerwca. Przepity niewyspany, o 5 rano powlokłem się na kawę do baru koło San Lazar. Parę główki wało się nad metalowym blatem kontuaru. Kaliki były puste, tylko przy jednym. W najdalszym kącie siedziała Stara Kobieta z przybliżoną do słabych oczu gazetą. Opadłem ciężko na krzesło przy sąsiednim, a nie drgnęła. Czytała opis Jadki na lotnisku pod Tel Awiwem. Chciałbym umieć to namalować. Stara Kobieta pożera świeżą gazetę, lub raczej świeża gazeta pożera starą kobietę. Bo było w tym naprawdę coś surrealistycznego urojenia. Pewnie pod wpływem alkoholowych oparów Wydało mi się, że płachta papieru obiada do kości czarnymi mrówkami druku bladą, pomarszczoną twarz. Najpierw ogromny wysiłek zrozumienia, potem oszołomienie i cień lęku jak w modlitwie. I wreszcie okamienienie bez żadnego wyrazu. Biała plama. Pisze się kilometrowe dysertacji o naszej epoce zarażonej bakcylem gwałtu. Mój poranny majak jest drobnym do nich przyczynkiem godnym uwagi psychiatrów i wydawców gazet. 2 czerwca. W samolocie z Paryża do Rzymu poznałem inteligentnego Węgra, romanistę z wykształcenia i niegdyś członka partii, który po 56 roku uciekł z Budapesztu. Był na emigracji krótko w 59 roku, wrócił do kraju. Nic złego go nie spotkało, tyle tylko, że dopiero teraz dano mu paszport na wyjazd do Francji i Włoch. W sposób, w jaki mówił o kadarze obojętny, ale nie wrogi, więcej z domieszką wyrozumiałego i porozumiewawczego przemrożenia oka. Przypomniał mi dzień spędzony w roku 1964 na Ischi z Tiborem Dery. Autor Niki, skazany w 57 roku na 9 lat, wyszedł z więzienia przedterminowo i dostał zgodę na przyjęcie zaproszenia swego wydawcy włoskiego, u którego wówczas pracowałem do Lacco Amenu. Taki właśnie był jego stosunek do Kadara, i taki, jak słyszę, jest to stosunek do Kadara większości Węgrów. György Palci, Chorwat, socjalista i przez sześć lat więzień reżimu Rakosiego, napisał po rewolucji węgierskiej niewielki szkic biograficzny Janusz Kadar portret przywódcy komunistycznego. Przechowuje go w starych szpargałach. Rok 1949 Rajk przechodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego miejsce zajmuje kadar. Są jeszcze przyjaciółmi. Na wiosnę Julia Rajk rodzi dziecko i kadar jest czymś w rodzaju ojca chrzestnego. W parę tygodni potem Rajk zostaje aresztowany. Nowy minister spraw wewnętrznych określa go jako zdrajcę i agenta wszystkich możliwych policji świata. W ślad za Rajkiem idzie jego żona. Odbierają jej niemowlę. Kadar nakłania swego przyjaciela do pełnej spowiedzi publicznej, obiecując mu w zamian za to wolność i życie na prowincji pod innym nazwiskiem. Po spowiedzi Rajk zawisa na szubienicy pod własnym nazwiskiem. Rok 1951. Kadar budzi się ze snu za kratami, a jeśli jest niedość jeszcze otrzeźwiony, reszty dokona młody Farkas, węgierski odpowiednik Różańskiego, który w czasie śledztwa znajduje szczególną przyjemność w odlewaniu mu się prosto na twarz. Wyrywają mu też paznokcie. W grudniu odbywa się proces Dwaj sprowadzeni z celi pisarze węgierscy, Paul Ignotus i właśnie Chorwat, odmawiają obciążenia człowieka odpowiedzialnego za ich uwięzienie. Wyrok względnie łagodny dożywocie. Zwalnia go w roku 1954 nagi. Pierwsze kroki na wolności kadar kieruje do zwolnionej również Julii Rajk. Prosi ją o przebaczenie. Przebaczam ci, mówi wdowa porajku według relacji, którą Chorwat słyszał z jej własnych ust. Ale czy ty sam potrafisz sobie przebaczyć? Kadar nie odpowiada i po kilku minutach wychodzi. Tymczasem Rakoshi wzmaga swoją kampanię przeciw Nagyowi. Chce mu wytoczyć proces pokazowy. Jest początek roku 1956. Kadar odmawia wsparcia dla tego projektu. Jego pozycja rośnie i Łysy morderca, jak na Węgrzech nazywają Rakosiego, wie o tym. Zwołuje posiedzenie KC, oskarża Kadara o zamiar rehabilitacji Rajka i każe puścić taśmę z naganiem. Zebrani słyszą dwa głosy. Kadara, zapewniającego Rajka, że wierzy w jego niewinność i wzywającego go do przyznania się dla dobra partii i w zamian za wolność, oraz Rajka, opierającego się resztkami sił. Kadar słucha ze spuszczoną głową, ale ratuje go jeden nieprzewidziany w programie numer. Minister Sprawiedliwości Molnar każe jeszcze raz puścić taśmę z nagraniem i technik cofa się za daleko. Słychać początek rozmowy. Kadar uprzedza Rajka, że przyszedł do niego z polecenia i z instrukcjami Rakoszego. 18 lipca Mikojan przepędza łysego mordercę. Dalszy ciąg znamy. Kadar jest znowu u władzy. Wywabia pod wymi pozarami z ambasady jugosłowiańskiej człowieka, któremu zwrócił wolność i kobietę, która mu przebaczyła. I jak pisze Chorwat, nie ma na Węgrzech nikogo, kto by chciał być na jego miejscu. Ostatnie zdanie jest najistotniejsze. Na Węgrzech przetrąconych interwencją Rosji powalonych na ziemię po zrywie powstania Kadarowi przypadła rola nieodzownego skurwy syndyka masy upadłości. Nikt nie chciałby być na jego miejscu, ale ktoś przecież musiał je zająć. Przywódca o obolałej twarzy z otorbionymi oczami w rękawiczkach ukrywających dzieło Farkasa był cząstką ogólnej tragedii, choć pochodził z tamtej strony i w momentach wyboru nie cofał się przed udziałem w katowskich praktykach. Podobnie jak Gomułka, Redivius w 1956 roku. Myślę, że tak powstała atmosfera cichej zmowy między namiestnikiem i podwładnymi. Trwa ona po dziś dzień i być może jest w jakiś sposób ważniejsza od niezłej sytuacji gospodarczej zmowy przeciw czemu. Derry na Ischi. Kadar wezwał mnie przed wyjazdem. Przegadaliśmy kilka godzin. Powiedział mi, że mogę tu o wszystkim opowiadać, poruszać wszystkie tematy z wyjątkiem jednego. Derry urwał poszeptał po węgiersku z żoną i roześmiał się głośno. Wie pan o co chodzi? Wiedziałem rzecz jasna. W tym śmiechu wyczułem rozgrzeszający odcień spisku, psychologicznego klęsce, jak gdyby zakazany temat sowiecki łączył więźnia z nadzorcą więziennym. Apelowanie do takich sekretnych, powszechnie uznanych związków było jednak Opłacalne tylko po roku 56. Gomułka bardzo szybko umocniwszy się w siodle podarł tę kartę. Gustaw Herling Grudziński, dziennik pisany nocą. Taśma siódma, koniec ścieżki drugiej. Gustaw Herling Grudziński, dziennik pisany nocą. Taśma ósma, ścieżka pierwsza Kiedy w grudniu sięgnął po nią Gierek trudno już było ją zlepić i nadać jej spodziewaną wierzytelność mimo Czechosłowacji pełnego grozu chóru naszych rodzimych gęgaczy Fali strajków robotniczych po grudniu nie powstrzymała kolportowana półgębkiem wersja urzędowa o rosnącej nerwowości bratnich czołgów sowieckich co w ustach Kadara mogło być uważane za odwołanie się do tragicznej wspólnoty w potrzasku, w ustach Gierka i spółki po 14 latach stało się wyłącznie samozachowawczym wybiegiem, jeśli nie wręcz szantażem. Im dalej w las, tym gorzej spełniać będzie funkcję samoczynnego hamulca nasze zbrojne sąsiedzkie widmo. Czwarty czerwca. Andrzej Ciołkosz dowodził raz długo, że śmiertelny cios zadany powieści zastąpienie świec i lamp naftowych elektrycznością. Wywód jak zwykle u tego czarującego i błyskotliwego chłopca był niby to żartobliwy, z przekornym uśmieszkiem, a w rzeczywistości szalenie na serio. Światło świec czy lamp naftowych dawało powieściopisarzowi w spojrzeniu na człowieka inny, zagadkowy wymiar ustawiało wiedzę o losie ludzkim na kruchym pograniczu widzialnego i niewidzialnego uchwytnego i nieuchwytnego żarówka rozjażyła półmrok stwarzając płaską i płytką iluzję jednoznaczności wystawa Georges de Latoura w Orangerie którą zdążyłem jeszcze zobaczyć na odjezdnym z Paryża uzmysłowiła mi przenikliwość spostrzeżenia a coś analogicznego istnieje i w malarstwie Latour, czyli odkrycie zapoznanego geniusza po trzech stuleciach jaki wspaniały i mądry malarz naturalnie przychodzi na myśl Caravaggio Widać, ile jego realizmowi zawdzięczał mistrz z lotaryngi, ale powinowactwo tkwi raczej w technice niż w wizji. Tableau nocturne, obrazy malowane nocą przy świecy przeważnie lub od blasku lampki oliwnej, to cud czystości, niekiedy aż abstrakcyjnej czystości, nocnej refleksji o wszystkich naszych dziennych sprawach. By tajemniczą wieloznaczność twarzy ludzkich i przedmiotów wydobyć przy świetle dziennym, trzeba przesączyć je przez grube i często kolorowe tafle szyb w domach miasta Delft. Większość scen ze swych płócien plasował Vermeer obok okna. Kobieta ważąca perły, kobieta grająca na lutni, dziewczyna czytająca list, kobieta z dzbankiem, mleczarka, dama przy szpinecie, Pani pijąca wino, lekcja muzyki, geograf, astronom, pisanie listu, uśmiechnięta młódka w towarzystwie wojskowego, kokietka. Twarze mają wyraz nieruchomych, stężałych, a równocześnie wymykających się wizerunków duszy. Tyle wiemy o nich, mniej o sobie. Efekt, który Vermeer Zawierzał szklistemu, jak w witrażach strumieniowi światła dziennego, Latour osiągał migotaniem płomienia świecy w półmroku nocy. Olśniewa grawkości, przykuwa kobieta zajęta iskaniem. Przed laty powiesiłem w moim pokoju koło siebie dwie reprodukcje, Betsa Rembrandta i akt o takiej samej kompozycji Modiglianiego. Zawsze inaczej i nowym wzrokiem oglądam pierwszą. W arabeskowy znak, ładny zresztą, zamieniła się druga. Jest może szczypta racji w twierdzeniu Pierre Schneidera, że głębię nocturnów latura przypisać należy w pewnej mierze historii. W roku 1632 Lotaryngia złupiona przez wojska na Stratowana i obrócona w dymiące pustkowie, wykrwawiona sołdackim żelazem i wycieńczona epidemiami, była ziemią przeklętą, kupą niedopalonych ruin i trupów. Dziesięć blisko lat, świadectwo współczesnego kronikarza, nie bano się więcej śmierci, gdyż tak stała się swojska, że poza nią na nic nie dane było człowiekowi się natknąć. Na nią też natykał się co noc latur. Zamknięty ze swoimi modelami, rozmyślaniami w przestrzeni wyrwanej ciemnością przez drżącą świecę. Rzym 8 czerwca. Całe przedpołudnie nagrywaliśmy w telewizji włoskiej dyskusję ilustrowaną krótkimi fotoreportażami z Polski o rewolcie na wybrzeżu. Uczestnicy Bernard Marguerite z Le Monde, Erwin White, tłumacz Gomułki, Giorgio Fattori z La Stampa, Giuseppe Boffa z Unita i ja. Marguerite godnie reprezentował ulubioną filozofię wolterowskiego Panglossa. Wszystko idzie ku lepszemu. Ja, inne mając predylekcje filozoficzne, znalazłem się naprzeciw ległym igunie. Boffa, gdy dokładnie zmierzył odległość, był ciut, ciut bliższy mnie niż słodkiemu marzycielowi z Paryża. Komuniści włoscy, jak przed rokiem wykazał wielogłos o polskim grudniu na łamach Rinaszcita, stracili wiarę w zdolności rekuperacyjne demokracji monopartyjnej. Tak czy owak, naszym subtelnym rozważaniom politycznym przywróciła właściwą perspektywę zwięzła i dobitna wypowiedź młodego stoczniowca gdańskiego, którego miesiąc temu Wziął na spytki wysłannik telewizji szwedzkiej. Otoczony kolegami, z rękami skrzyżowanymi na piersiach i głową podniesioną śmiało do góry, przedstawiciel polskiej klasy robotniczej sformułował swoją ocenę sytuacji w tych słowach. Jest teraz trochę lepiej, to prawda. Ale nas interesują fakty, a nie piękne obiecanki. Zobaczymy za dwa lata. Tymczasem liczy się jedno. Wyrzuciliśmy na zbity pysk bandę złodziei. Mój zapis jest niemal dosłowny. 9 czerwca. Wczesnym wieczorem, gdy pofolgował nieco upał, pojechałem do świętego Piotra. Bazylikę już zamykano, jeden z odźwiernych powiedział mi, że i tak nie mogłem zobaczyć, jak wygląda Pieta Michała Anioła. Zmasakrowana młotkiem przez węgierskiego kudłacza z Austrii, bo restauratorzy kazali, obudować nisze wysokim rusztowaniem. O motywach masakry mówi się w Rzymie dużo. Zdania są wyraźnie podzielone. Zwolennicy teorii psychiatrycznej utrzymują z zapałem, że Laszlo tot targnął się na Madonnę, nie na Chrystusa, skoro sam się z nim identyfikował, popychany straszliwą potrzebą afektu macierzyńskiego. Rzecznicy teorii artystycznej replikują niemniej gorąco, że to zatabaczony wiedeński nonsens, że Todd jest po prostu weznawcą wielkiego Tingueli, który przecież dość dawno zaprojektował w Ameryce nowoczesny happening nad happeningami w formie publicznego niszczenia rzekomych arcydzieł sztuki pasejstycznej. Żadna z tych teorii nie trafia mi do przekonania. O własnej, za nadto staroświeckiej zamilczę, więc jazda ze stolicy do domu do szczęśliwie prowincjonalnego Neapolu. Neapol, 11 czerwca. Moja biografia Diego Baldassara, 1964 opowieść futurologiczna, kończyła się wyciągiem z kroniki bieżących wydarzeń. Gazety donoszą, że zmarł ostatnio malarz mediolański Piero Manconi, został uhonorowany w swym mieście rodzinnym wystawą pośmiertną. Zaprezentowano na niej publiczności kilkadziesiąt przygotowanych przezeń za życia słoików z własnymi ekskrementami. W katalogu wystawy czytamy między innymi: Mediolon jest miastem Manconich po Aleksandrze Piero. O ileż więcej od Promessi z Pozji warte są słoiki z ekskrementami. Alessandro Manconi jest jednym z największych pisarzy włoskich. Tak encyklopedia Garzanti określa zdegenerowanego potomka Cezare Beccaria. Ale jeśli nazwisko Manconich przetrwa w pamięci ludzkiej, stanie się tak nie dzięki Aleksandrowi, autorowi najbardziej służalczej i anonimowej powieści XIX wieku, lecz raczej dzięki rzadkim zaletom Piera, umysłu par excellence wolnego i niezależnego, który zbyt wcześnie opuścił te nasze Włochy BB burżuazyjne i bigoteryjne. Jego sztuka jest triumfem tajemnicy niewyrażonego. De ergosum. ergo sum. Moi przyjaciele i znajomi uznali ten wyciąg za tani chwycik w złym smaku. Trudno mi było wyprowadzić ich z błędu, jako że po napisaniu opowieści spaliłem lekkomyślnie całe archiwum przedmiotu, łącznie z wycinkami prasowymi. Przed dwoma laty Bucatti odnotował w korierze ceny słoików Manconiego na giełdzie BB w Mediolanie. 200 tysięcy lirów za mały, pół miliona za duży. Nie chciało mi się już jednak rozsyłać listów, a widzisz, do niedowiernych, zdegustowanych Tomaszów. Powstrzymywała mnie przed tym także obawa że otrząsnąwszy się z obrzydzenia i sceptycyzmu ulegną na odmianę pokusie łatwego stosunkowo zarobku. Od paru dni śledzę pilnie sprawozdania z inauguracji 36. Biennale Wenecji. W tym roku tematem dominującym weneckiej galówki jest opera o comportamento z uwagi na modny obecnie w malarstwie i rzeźbie behawioryzm. Dominujący temat zdominował do pierwszej chwili młody malarz Dino de Dominicis, najwybitniejszy włoski komportamentalista, któremu ze zrozumiałych względów nie pożałowano przestrzeni. Oto jak w żywym obrazie skomponował swoją olbrzymią salę. Z jednej strony pod ścianą siedzi za biurkiem mężczyzna w średnim wieku i na głos czyta traktat o problemie nieśmiertelności. Naprzeciw siedzi jego bliźniak, dokładnie tak samo ubrany i słucha. Na ścianie nad biurkiem namalowana jest seria plastycznych kamieni milowych. Krzyż z podpisem rok 33 po narodzeniu Chrystusa, nieśmiertelność duszy. Swastyka z podpisem rok 1925, nieśmiertelność rasy. Sierp i młot z podpisem rok 1880, nieśmiertelność gatunku. Przekreślony krzyż z podpisem rok 1971, nieśmiertelność ciała. Na podłodze leży szkielet ludzki z przypiętymi do piszczeli nóg wrotkami. W niewielkiej od niego odległości szkielet psa na smyczy, której drugi koniec wetknięty jest między kości palców u ręki pana. W końcu, na wprost wejścia do sali, artysta posadził na krześle 27-letniego mongoloida, ślepego i głuchoniemego i na piersi powiesił mu tabliczkę z inskrypcją Seconda soluzione di Immortalita l'universo Eil Immobile W sąsiednim kącie tańczy bez przerwy młoda para z tranzystorami na szyjach. Na wysokości 15 metrów uczepiono u sufitu dwa fotele, w których bujają się Stary mężczyzna i młoda dziewczyna. Mieli być nadze, ale kierownictwo wystawy przestraszyło się interwencji policji z tytułu «Oltraggio al pudore» e buon costume». Kompozycja ma swój akompaniament dźwiękowy wydobywający się nieustannie z głośnika w ścianie szyderczych chichot. Jest to bez wątpienia najcelniejszy element kompozycyjny żywego obrazu, chociaż należałoby być może Zmienić tonację chichotu. Mongoloidalny kaleka okazał się przeciągnięciem struny, czy ściślej przesoleniem nawet dla zgromadzonej w Wenecji publiczności BB, więc urażony mistrz musiał go, rad nie rad zastąpić pięcioletnią dziewczynką, która zgodziła się personifikować drugie rozwiązanie zagadki nieśmiertelności i nieruchomość wszechświata. Za torebkę karmelków dziennie, mongoloid, kosztował 5000 lirów dziennie. Skandalik był przelotny. Tylko profesor Carlo Scarpa, architekt odpowiedzialny za pawilon rzeźby na Biennale, wpadł w gniew i zażądał, by na placu świętego Marka urządzono pokutniczy Hepening. Jego propozycja przewidywała wypatroszenie de Dominicisa i zbiorowe karmienie gołębi świeżymi flakami artysty. Nie posłuchano go niestety. Zorganizowano natomiast w obramowaniu architektury Świętego Marka inny happening chmurę dziesięciu tysięcy wypuszczonych ku niebu motyli z gatunku Pieris Brasicke na chwałę pączkującej sztuki behawiorystycznej. Dość na dzisiaj. Samuel Pepys wzdychał w takich razach. Ucinając pisanie swego niezrównanego dziennika Dziwne czasy, nie wiem co o nich sądzić To wszakże wiem i, Boże, Tyś mi świadkiem Aż za dobrze, że rzadko w nich Z przyczyny melancholii albo i desperacji Ogarniają mnie złe płomienie Do grzesznych uciech, jadła I pełnego dzbana pociągu nie czuję A senność ciężka może mnie I pióro mi z ręki wytrąca wcześniej niżli to w przódy bywało 15 czerwca. Ktoś przysłał mi fotokopię artykułu Dana Morgana z New York Herald Tribune. Nazywa się East Europe Eclipse of Intellectuals. Omawia znamienny proces wycofania się intelektualistów z linii frontu w krajach Europy wschodniej na rzecz robotników i inteligencji technokratycznej bohaterowie są zmęczeni walką, przebąkują o Ennui. Z wyjątkiem Czechosłowacji nigdzie we wschodniej Europie nie dzieje się nic takiego, co można by porównać z ruchem dysydentów sowieckich. Władcy tych krajów zdają się odwoływać wobec swoich intelektualistów do metody łagodnej perswazji. Współpracujcie, a pozwolimy Wam wykonywać pracę, za którą będziecie hojnie wynagradzani i która nie narazi Was na nadmierną utratę szacunku dla samych siebie. Morgan przytacza deklarację czołowego powieście pisarza polskiego po łódzkim zjeździe literatów. Kompromis nie jest straszny. Skąd to nagłe oklapnięcie? Dziennikarz amerykański wskazuje dwie przyczyny. Problem wolności intelektualnej stał się mniej palący w społeczeństwa, które wyzbyły się najgorszych cech represji policyjnej. A poza tym intelektualiści, podsumowując szkody, jakie odważne wystąpienia polityczne wyrządziły na Węgrzech, w Polsce, w Czechosłowacji i w Chorwacji, zaczęli zadawać sobie pytanie, czy to oni właśnie są najlepszym zaczynem zmian teraz. Zdaniem najczęściej słyszanym w Warszawie po rozruchach nad Bałtykiem było kolej na robotników. Wielu powtarzało, że jakiekolwiek czynne zaangażowanie się intelektualistów wtedy dałoby wyłącznie władzom pretekst do ogłoszenia kontrrewolucji i do sięgnięcia po pałki policyjne. Kulturę we wschodniej Europie, konkluduje Morgan, zestawiono z huśtawką od wolności do represji. Huśtawka znajduje się obecnie w osobliwym stanie równowagi i niepodobno odgadnąć, w którym kierunku odbędzie się następne wahnięcie. Ta mieszanka obserwacji połowicznie słusznych, powierzchownych i podsuflowanych w rozmaitych wschodnioeuropejskich spatifach posiada bezsporną i cenną zaletę. Opisane w niej zjawisko istnieje rzeczywiście. Wciąż jeszcze gubię się w jego bardziej ukrytym mechanizmie. W każdym razie, jeśli idzie o pisarzy, podejrzewam, że w ciągu paru ubiegłych lat dokonała się ich definitywna przemiana w literatów. Zawsze przywiązywałem wagę do podziału na pisarzy i literatów. Długi pobyt we Włoszech, gdzie korzenie mniej lub więcej nadwornego letterato są nad podziw od stuleci, Zakonserwowane utwierdził mnie w mojej idei fix. W skrócie pisarz to człowiek gotów do ostrej gry o wysoką stawkę. Taką bodaj definicją posłużył się też swego czasu w kulturze mrożek, z natury samotny drapieżnik, choćby nieudany. Literat to stworzenie trawożerne, pracowicie pstrzące papier. Ciułające jak grosiki w skarbonce wszystko, co zdołało z siebie wydzielić. Poruszające się najchętniej w tabunach kolegów, niezdolne do narowistego wierzgnięcia, mało skłonne do przekraczania granic ogrodzonego terenu wypasania, wrażliwe na basowy głos pastucha we wschodniej Europie, łącznie z Rosją oczywiście, Ukształtowana i podtrzymywana przez okoliczności historyczne, tradycja pisarza jest znacznie żywsza niż w zachodniej. Ale w Polsce na przykład wniosek wysnuty z moich zetknięć osobistych i kontaktów korespondencyjnych namnożyło się ostatnio bez liku literatów. Niby to wybrzydzają się i grymaszą, niby pomstują na nieznośne stosunki, wieszają psy na pastuchach, Sprawdziwą jednak pasją rozprawiają tylko o swoich nowych grzbietach na półce i o przyszłych pozycjach włączonych już do kompleksowego planu wydawniczego. Nie dostrzegają przy tym błahostki, że z roku na rok obojętniej czytelnik, szczególnie młody, wzrusza ramionami na widok ich grzbietów i pozycji. Jak się rzeczy przedstawiają, bez zakłamania i samodurnego retuszu pokazał w jednym ze swoich falietonów Kijowski odmalowując przebieg wieczoru autorskiego w ramach krajowych spotkań z miłośnikami książki. Handra, w której mi trochę ulżyła powtórna lektura świetnego Tomiku Kijowskiego. Listopadowy wieczór. 21 czerwca rozkosz czytania Sztendala. Do dzisiejszej porcji dołączam na deser lezioni su Sztendal, znaleziony w papierach pośmiertnych księcia Tomasi di Lampedusa. Najbardziej odkrywcze są w nich zapiski o dialogu. Dialog w Rouschenois użyty jest zastosowaniem techniki tak wyrafinowanej, że wydaje się niezauważalna. Znikła wada tylu powieści, nierzadko największych, ujawniania wnętrza występujących osób za pośrednictwem tego, co mówią. To uzewnętrznienie się słowne nie istnieje prawie zupełnie w życiu realnym. Charakter ludzi poznajemy w najlepszym razie poprzez ich czynności spojrzenia, zająknienia, zaplatanie palców, milczenia i nagłą rozmowność, kolor policzków, rytm kroków, nigdy poprzez rozmowy, które są wstydliwymi lub bezwstydnymi maskami ich wnętrza. Zrozumiał to doskonale Stendhal. Nie pozostał po nim ani jeden fragment sławnego dialogu. Rozmowa starego księcia sycylijskiego z kawalerem piemąckim dowodzi, że na własnym podwórku narracyjnym autor Il Gattopardo nie trzymał się sztywno tej reguły. A przecież ćwierć wieku Obmyślając swą powieść, często dawał sobie kurażu trójjęzycznym wyznaczeniem Standala. Tu te ma vi ho voluto la stressa cosa. Reguła nie jest i nie powinna być sztywna, ale powieściopisarzom wyszłoby na zdrowie pamiętanie o niej w pierwszym rzędzie polskim. Mam bowiem wrażenie, że w skali różnorodnej nośności dialogowej języków naszych szczebel należy do najniższych. 23 czerwca. Wczesnym rankiem wyszedłem na pocztę. Za bramą zdrętwiałem. Na murze wielki, świeży plakat z nagłówkiem Operazione Vesuvio. Dla nas, mieszkańców Napolu na publiczne obwieszczenie o królującym groźnie miastem wulkanie to nie igraszki uspokoił mnie podpis. Nie burmistrz, lecz znany paryski krytyk malarski Pierre Restany. Tekst przywrócił mi do reszty poranną pogodę ducha. Neapolitańczycy, wezuwiusz po latach mitologii i sentymentalnego fetyszyzmu, strachu i przesądów stał się dziś otwartym polem dla interwencji poetyckiej ludzi naszych czasów. Wszędzie, od Ameryki po Japonię, od Włoch po Rosję, Młodzi operatorzy kulturalni stawiają czoła sprzecznościom współczesnego świata na płaszczyźnie lingwistycznej najbardziej elementarnej i fundamentalnej, bezpośredniej ludzkiej interwencji w zastany kształt przyrody. Uf, fenomen nieprzedmiotowości sztuki związany z przerostem, ja, jest decydującym fenomenem w historii naszych współczesnych języków. Przyroda stała się treścią i zbiornikiem akcji poetyckiej. Poezja jest akcją. Dzisiejszy operator artystyczny odczuwa potrzebę miejsc otwartych i strukturalnie wolnych od jakiegokolwiek ograniczenia o charakterze socjologicznym czy duchowym. Wezuwiusz 1972 spotyka się z historią myśli poetyckiej nie na płaszczyźnie negatywnej pradawnych przesądów, lecz na ludzkiej i racjonalnej płaszczyźnie pozytywnej poszukiwań operatywnych. Wierzchołek wezuwiusza, własność wszystkich i niczyja jest idealną przestrzenią dla swobodnych poszukiwań i eksperymentów w rozlicznych dziedzinach języka. Międzynarodowy park kulturalny, otwarty dla wszelkiej interwencji artystycznej dokonywanej na przyrodzie, nadałby dzikiej i jałowej zonie wulkanu prawdziwy wymiar ludzki, który zawsze był mu wydzierany przez historię i przez mitologię. Liczni artyści z całego świata odpowiedzieli na apel galerii Il Centro, nadsyłając do Neapolu różne projekty interwencji dokonywanej na przyrodzie, specjalnie poświęcone Wezuwiuszowi i jego nowemu wymiarowi ekspresyjnemu, Międzynarodowemu Parkowi Kulturalnemu. Witamy zgłoszone obficie kontrybucje europejskie, japońskie i amerykańskie, jako przejaw nowej zgody między człowiekiem i przyrodą jego czasów. Wyrażamy nadzieję, że już jest czynnym narzędziem tego pojednania bardziej niż kiedykolwiek koniecznego. Galerię Il Centro odwiedziłem wracając z poczty do domu. Pora niezbyt stosowna przed dziesiątą jak każdy łacno przekonać się może w wybornej scenie przebudzenia w komedii Eduardo de Filippo Natale in casa cupiello w Neapolu do gasa dopiero leniwe poziewywanie nad filiżanką espresso. Niedomyta i zaspana dziewczynka o buszmeńskiej fryzurze wręczyła mi prospekt zawierający innucze Nadesłane z całego świata projekty poprawienia dzikiej i jałowej twarzy gromowładnego niegdyś satrapy, Los Terminator Vesuvio. Artysta grecki sugeruje zbudowanie na szczycie wulkanu na obrzeżach krateru podwójnego Koloseum. Artysta włoski radzi, by szyjkę krateru upodobnić do samoodkorkowującej się butelki szampana. Artysta szwajcarski domaga się napisu na zboczach czterometrowe litery wykute w stali. Art is art about art. Artysta angielski chciałby wnętrze krateru przeobrazić w sztuczny labirynt, w środku gigantyczne jajo drewniane z wyżłobionym dookoła słowem eros. Inny artysta włoski przysięga, że bardzo ładnie wyglądałby siedmiomilowy krawat w żółte, czarne i niebieskie paski zawiązany na szyjce krateru i opadający do stóp wzgórza. Artysta belgijski proponuje nakrycie wulkanu piramidą z przezroczystego plexiglas. Jedenastoosobowa grupa od szczepieńców wysuwa rozsądny pomysł zainstalowania rury którą staczać się będą wprost na galerię Il-Centro bloki skamieniałej lawy. Nie brak projektu polskiego pani Alina Szapocznikow życzy sobie przerobienia dna krateru na sztuczny tor ślizgawkowy. Ślizgawka odbywałaby się przy dźwiękach melodii sur le mon, le mon chéri". Kto z biednych bywalców galerii neapolitańskiej poza mną naturalnie, Potrafi ocenić polskość i przewrotną aluzyjność polityczną projektu naszej rodaczki. Dziennik pisany nocą. Taśma ósma. Koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą. Taśma ósma. Ścieżka druga. 30 czerwca. Nareszcie wtaraja kniga drugi tom wspomnień Nadjeżdy Mandelstam mądrzejszy i piękniejszy nawet od pierwszego nie mam już dziś wątpliwości że te dwa tomy wymieniać się będzie jednym tchem obok doktora Żywago, opowieści Sołżenicyna, Mistrza i Małgorzaty prozy Płatonowa opowiadań Szałamowa zawsze zazdrościłam Antygonie, nie tej która za rękę wodziła ślepego ojca Lecz tej, która oddała życie Za prawo pogrzebania brata Dobre musi być życie W małym kraju Gdzie wolno krzyczeć w obronie własnych praw Gdzie można ukraść zakazane zwłoki A nie Przetrząsać w trójkę Mandelstam, Achmatowa i ja Laski pod Petersburgiem W poszukiwaniu grobu rozstrzelanego poety Ja Wdowa, która nie pochowała swego męża Składam ostatni hołd trupowi oznaczonemu tylko tabliczką u nogi, wspominając go i opłakując. Mój płacz jest bez łez, gdyż my wszyscy należymy do pokolenia o wyschniętych oczach. Motyw z rekwie Machmatowej. Oczekuję wciąż, że przyjdą, by zabrać mi te moje karteluszki. Jeśli przyjdą, będą musieli zabrać także mnie. A jeśli zabiorą i mnie... Przestanę zazdrościć antygonie. Setki tysięcy antygon w Rosji, matek, wdów i sióstr, które nie pogrzebały swoich synów, mężów i braci, które nie wiedzą, kiedy i gdzie wrzucono ich do zbiorowej mogiły w zamarzniętej ziemi, które niedzielne wyprawy na cmentarz zastępują sobie świstkiem kazjonnej bumagi o pośmiertnej rehabilitacji. Niech byli łagiernicy poświadczą, jak głęboki jest w Imperium Sowieckim ten antygonizm, najwyższe stadium bolszewizmu. Na początku roku 1942, przedzierając się z łagrów kargopolskich pod Archangielskiem do Środkowej Azji, przerwałem w Stwierdłowsku wędrówkę, by żonie mojego towarzysza obozowego przekazać nieżny przywiet od męża zatrzymanego, po odsiedzeniu wyroku bezsroczna za drutami. Te wizyty opisałem w innym świecie, ale teraz przypływa z tamtego brzegu po trzydziestu latach jeden poniechany szczegół. Ach Boże, gdzież jego pochowają? Nie dowiemy się o tym nigdy, szeptała młoda jeszcze kobieta, matka dwojga dzieci. W państwie przeorywanym, wywracanym do góry nogami terrorem zanika stopniowo poczucie rzeczywistości żyjemy nie czując kraju pod stopami mawiał Josip Emiliewicz nadjeżdża Jakowlewna dodaje była to prawda, a i dzisiaj nie jest inaczej nie znamy się nawzajem, jesteśmy chorzy znudzeni, obcy sobie prócz apologetów przeszłości błąkają się olbrzymie tłumy ludzi uśpionych którzy Bóg wie o czym myślą co pamiętają, co rozumieją co może ich obudzić Obudzą się na czas, czy pogrążywszy się na powrót w całkowitym letargu pozwolą, by zadeptano kiełkującą nieśmiało nowiznę ostatnich lat. Kraj, w którym weżynano się wzajemnie w przeciągu pół wieku, boi się wspomnienia przeszłości. Jaką przyszłość ma przed sobą kraj o chorej pamięci? Ile wart jest człowiek pozbawiony pamięci? Kluczowy rozdział Księgi drugiej nazywa się Pamięć. Weisberg Sybulski zatytułował epilog swojej książki Dziura w Pamięci. Walczyć przeciw zapomnieniu, nawet za cenę śmierci, to jedyny sposób odzyskania poczucia rzeczywistości minionej i obecnej. Taką walką nieustraszoną i w rezultacie zwycięską jest dzieło sztamowej. Zamąciliśmy wodę dla wielu przyszłych pokoleń. Rzeczą najbardziej niedowiary jest fakt, że żyją jeszcze osoby usiłujące przebić się głosem przez mętny rozlew wody z dna oceanu. Wśród nich ja, chociaż zdaję sobie doskonale sprawę, jakich nadludzkich wysiłków wymaga ocalenie sterty zapisanych stroniczek. Autor Tez o nadziei i beznadziejności znajdzie w drugim tomie wspomnień nad Jeżdżem Anderlstam sporo podniet do zadumy. Doświadczenia pięćdziesięciolecia streszczają się w absolutnym niemal przekreśleniu idei reformowalności i plastyczności systemu. Jedyna wątła nadzieja tkwi w ludziach gotowych wyrzec się egoizmu racjonalnego, zdolnych do pokonania w sobie instynktu samozachowawczego. Mało ich, przeraźliwie mało. Na ich szeregi skierowany jest codziennie ogień systemu. W dziele kruszenia dopomaga z zachodu sfora przemądrzałych głupców, Sartrów i Aragończyków. Społeczeństwo zamknięte wypiera krok za krokiem Bergsonowski ideał społeczeństwa otwartego. Chrześcijaństwo dało ludziom wolność. Ci, którzy ją poznali, odwrócili się od niej i wybrali ateizm, zestaw sceptycznych zdań i pozór racjonalnych formuł żałosnego racjonalizmu. Związek pełnego zmiażdżenia wewnętrznej swobody i swobody wyboru z odwróceniem się od chrześcijaństwa rzuca się w oczy, nie widzą go nawet ślepi i dobrowolnie, zaprzepaszczają dar wzroku. Przejmuje wyznanie, starucha, która nie boi się niczego i nienawidzi siły, jak samą siebie określa nadjeżdżę jako wna, boi się przecież w obecnym okresie. Wremionnej pieredyszki najgorszego, co może spotkać człowieka godnego tego miana. Boję się strzykawki z nowym lekarstwem, które pozbawi mnie woli i samokontroli. Jeśli dostanę się w to przeklęte miejsce i rozwiąże mi się język, niech będzie wiadome, że padłam ofiarą strzykawki. Jak do tego doszło, że nauka obraca się przeciw ludziom. 5 lipca. Jerzykowski lubił złośliwie zapewniać, że gdyby w powieściach i dramatach naukowskich został wymazany przymiotnik niedobry, twórczość naukowskiej niedobrej miłości zmniejszyłaby się o połowę i to z wielkim dla niej pożytkiem. Dość prawdopodobne. Gorzej z jednym słowem wykreślonym przez cenzorów. Rafael Calvo Serer wydawca zawieszonego w zeszłym roku dziennika Madrid opowiada, że w jego artykule Fenomenologia korupcji cenzura hiszpańska wydrapała skrzętnie z całego tekstu łącznie z tytułem Słowo Korupcja. Niewinna drobnostka w gradacji zabiegów stosowanych przez papierowych gryzoniów śmiano by się z niej do rozpuku na ulicy Mysiej. Z wiarygodnego źródła słyszę, że cenzura warszawska załatwia odmownie plus minus połowę materiałów przynoszonych z redakcji nowego tygodnika Literatura. Kiedy w naszej dyskusji telewizyjnej Boffa przypiął literaturę jako order na piersi Gierka, zwróciłem mu w Zwischenrufie uwagę na tę okoliczność publicysta z Unitas bladł, otworzył szeroko usta, po czym przeniósł z wdziękiem dłoń w inny rejon klawiatury argumentów. Dragonea 8 lipca. Od pierwszego wejrzenia można się także zadłużyć w rzeczach. Casa Rossa, czerwony dom, położony samotnie za wsią Dragonea, zobaczyłam dwa lata temu z szosy, która z wietri Sulmary pnie się w górę do San Vicenco i do opactwa w Kawa. Dzierżawił go stary chłop, przerobziwszy jedną parterową izbę na omory, a całe pięterko na stodołę. Z ziemi na zboczu głębokiego wąwozu, który między domem a wsią opada stromo w dół i ciągnie się na wschód, aż do autostrady Pompeji Salerno, wyciskał trochę wina i owoców dla siebie, dokoła drzew i krzaków kosił trawę dla trzech jałówek. O żadnej innej uprawie nie ma tu mowy. Ziemia jest sucha jak pieprz. Latem słońce praży od wczesnego świtu do zmierzchu. Doprowadzanej skąpo wody nie wolno używać za progiem domu w długich okresach bezdeszczowych. Dzierżawa wygasała za kilka miesięcy. Stary miał dosyć smażenia się na wzgórzu odciętym od wsi. Właściciel w Kawa dei Tireni marzył o jednym, o sprzedaży. Na wprost mojego okna w dawnej Stodole, przelepiona do przeciwległego zbocza, wąwozu Dragonea, wieś mała, wyciągnięta w sznur brudno-szarych i różowych fasad na płaskim wzniesieniu pod szczytem, przywiązana węzłem dużego kościoła, z którego w każdą niedzielę rano msza spływa z hukiem przez megafony w zieloną zapaść. Tylko wtedy, w ciągu godziny, ludzkie głosy zagłuszają. Świerszczową wibrację powietrza. Z szosy i z autostrady słychać też czasem klaksony, ale po Neapolu ucho ledwie je chwyta i z dziwną ulgą jakby nie umiało już, czy też nie chciało się wyrzec przytłumionych ech świata. Po tamtej stronie autostrady, zasłaniając widok na Salerno, wysoka i dość gęsto zalesiona góra San Liberatore z oświetlonym nocą krzyżem i podobno szałasem ermity. Bezruch letniego dnia jest doskonały. Nie drżą nawet białe kolumny dymów z ognisk rozpalanych wśród krzewów winnej ratorośli. Przed zapadnięciem nocy pojawiają się nietoperze, krążąc krótko i nisko nad ziemią chybotliwymi zakosami. Noc, mimo księżyca i gwiazd, wlewa się do wąwozu nieprzeniknioną ciemnością. Tak więc, zatoczywszy koło, wróciłem do punktu wyjścia. Dokładnie w tych okolicach odbył się mój wojenny ingres do Włoch. Pamiętam zbombardowany dworzec kolejowy w Salerno. Gdy mnie w grudniu 1943 roku przewożono z Taranto do szpitala brytyjskiego w Nosera. Sama nocera, gdzie przeleżałem przeszło trzy miesiące w tyfusowej gorączce, to stąd półgodzinny spacer pieszo. Sądząc z opowiadań Mastrangelo, majstra, który mi odremontował Czerwony dom, po lądowaniu aliantów na plażach Salerno i Vietri, rozegrało się w naszym wąwozie miniaturowe Monte Cassino. Niemcy bronili się na moim zboczu wąwozu, przypuszczalnie wykorzystując dobrze wykonaną piwnicę Rossa jako magazyn lub przelotny lazaret. Anglicy i Amerykanie nacierali. Z Dragonei. Bitwa była zaciekła. Niemcy liczebną słabość kompensowali zwinnością manewru. Osiemdziesięciu żołnierzy alianckich poległo na stoku w bok od kościoła. Większość atakowanych zdołała się wycofać pod osłoną nocy w kierunku na Kawa Pagani. Za szosą poddał się młody kapitan obsługujący w pojedynkę karabin maszynowy w zagrodzie starej wdowy Rosalii. Kiedy wylazł ze swego gniazda z podniesionymi rękami, skosiła go seria Tom Gana. Rosalia, świeżo osierocona po stracie jedynego syna w Afryce, pogrzebała zwłoki młodego kapitana i przez parę lat doglądała jego grobu. Potem przyjechali jacyś Niemcy, ekshumowane resztki zgarnęli do metalowej skrzynki i wdowie zaofiarowali sporą sumę pieniędzy. Odmówiła. Sono una buona cristiana, powtarzała z uporem, ukrywszy za plecami ręce. Słuchałem Angelo, przy wieczornej szklaneczce wina z nieoczekiwanym dla samego siebie uczuciem zmęczenia ukresu domykającego się koła. Dziewiąty lipca. Czytam ładną powieść Giuseppe Dessi o Sardynii, Pese d'Ombre. Było jej łatwiej wyobrażać sobie ciemność bez granic niż światło miłosierdzia. Światło i miłosierdzie były dla niej abstrakcją, podczas gdy ciemność, cisza, nieznane zlewały się w jedną całość, która identyfikowała się ze śmiercią.